Było przed piątą. Rozmawiamy. Nagle strzelanina. Potem tak jakby broń grubsza, słychać działa i w ogóle różne rodzaje, aż krzyk... Hurra! Powstanie! Od razu powiedzieliśmy sobie, tak jak i wszyscy w Warszawie. Wchodziły na drugie podwórze z czerwonym murkiem na końcu I za tym murkiem szło aż do ogrodowej jeszcze jedno podwórze Z tartakiem, szopą, skupą desek, z woskami Patrzymy, a tu ktoś w furażerce z opaską Przeskakuje przez ten czerwony murek Na nasz śmietnik z klapą z klapy na stołek, ze stołka na asfalt Pierwszy powstaniec, krzyknęliśmy A wierz ronku że ja bym mu się oddała Powiedziała do mnie Irena Przez firankę w zachwycie Zaraz potem z ogrodowej na tamto podwórze wpadli ludzie i zaczęli łapać wózki i deski na barykady. Pali się chłodna 39. Kto do gaszenia? Wylatujemy. To akurat naprzeciwko. Cały dom pali się. Chyba trzypiętrowy. Wody nie ma. Jest, ale obok. Trzeba z pompki, z kubełkami. Przez dziurę w murze. Jest i ziemia do gaszenia. Kobiety latają, pomagają, upał, płomienie, te środki do gaszenia marny. A tu ściany już w ogniu. Na trzecim piętrze z któryś drzwi dymu, ale zamknięte, walimy nic, bijemy się kierami, spadamy. Ściana się pali, goła ściana. Lecimy z tymi wiadrami. Po wodę wracamy, lejemy, ale co to tyle znaczy? Ziemią, ziemią, krzyczą baby. Lecimy znów. Tu samoloty sypią bombami, bombkami zapalającymi. Gasić bomby! Zlatujemy, sypiemy na bomby. Jest ich ze 20, ze 30 na kupie, na podejście Palą się, syczą i już załapuje od nich ogień, ściana. Ziemia świetnie robi, jednak sypiemy. Czy pomoże? Bo przecież to bucha i bucha pomaga. Ale tam już i te ściany prawe, lewe palą się. Lecimy na dół, mijamy się. Dobrze, że jest nas trochę i że te kobiety. Nasze pisma dały wykazy, ile rozwalono ludzi na samej woli w samą sobotę i niedzielę, 5 i 6 sierpnia. Kilkadziesiąt tysięcy osób. Niektóre niedostrzeliwane podpalono razem z tamtymi, niby zabitymi. Rzucało się ich na wspólne stosy, ze Szpitala Świętego Stanisława, Róg Wolskiej i Młynarskiej Rozstrzeliwali i wyrzucali żywcem chorych przez okna na dziedziniec Tam podpalali jak szło, żywych czy nie, zagrzebywali na miejscu też, tak jak szło Zdejmijmy pantofle, żeby nie było nas słychać Zdejmujemy, lecimy boso, grodową, barykada, przeciskamy się Do solnej, pali się po drodze, huczy, lecą belki, szum, spadają w ogień z dudnieniem Lecimy solną do elektoralnej, barykada, przeciskamy się I dalej, elektoralną do placu bankowego Pali się po prawej stronie, cały dom, jeden płomień, lecimy Gdzieś za orlą, pali się cały dom po lewej stronie Właściwie dopala się, stropów już prawie nie ma, ani ścian, tylko wielkie ognisko na jakieś trzy piętra. Znów szumią belki, obrywają się gorąco, to chyba urząd miar i wag. Noc, tu ciszej. A może w ogóle atak zaczął przycichać? Jesteśmy nie jedni w biegu. Cały potok na starówkę, więc z ludźmi wlatujemy w lewo. Na dziedzińce, na tyły resursy, czyli rotundy. To wszystko zupełnie jest tak jakby jednym złudzeniem. Strasznie oklepane powiedzenie, ale tylko to mi pasuje. Do tego, co wtedy się odczuwało. Bo nie trzeba było być aż poetą, żeby się troiło w głowie. I zwyczajnym językiem, wszystko. Tak jakby nigdy nic. Albo nie wchodzę w siebie prawie, czyli jestem tak jakby od wierzchu. To tylko dlatego, że inaczej się nie da, że zresztą tak to siebie się czuło. Bo to jest największe przeżycie mojego życia. Takie zamknięte, że to gadanie, ten to sposób nadaje się jako jedyny do opisania powstania. W piwnicach bloku A poznaliśmy jednego inżyniera. Potem, kiedy Sven już prowadził modlitwy przy naszym ołtarzu, napisaliśmy we dwóch do spółki aktualną litanię. Pamiętam z tej litanii od bomb i samolotów, wybaw na spanie, od czołgów i granatów, Wybaw na spanie Od pocisków i goliatów Wybaw na spanie Od miotaczy min Wybaw na spanie Od pożarów i spalenia żywcem Wybaw na spanie Od rozstrzelania Wybaw na spanie Od zasypania Wybaw na spanie Od bomb i samolotów Wybaw na spanie Od czołgów i goliatów Wybaw na spanie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 bo mówili jej ktoś, że ten mały tu był. I na tym skwerku, bez trawy wtedy, na gołej ziemi, znalazła jego kawałek nogi z bucikiem. Ktoś jednak mówił jej, że ten jej braciszek żyje i że pewnie jest w tym szpitalu nowym. Chciała wejść, ale nie puszczali, bo dopiero się urządzali. Następnego dnia szpitale były już zbombardowane. Irena P., kiedy ją spotkałem, jeszcze chyba podczas powstania na Starówce mówiła, bo też tam wtedy była, że łopatami zbierali wnętrzności. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, to już spoglądanie na siebie, trzynaście i ten ruch ręką niedowierzania, Odpędzania, westchnienie, nie wypał, ale niedługo zlatywały samoloty, świdrowały to odłączanie się bomb, wycie, cisza i. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i tu potrafiło nagle jak grzmotnąć. Przeważnie wybuchało przy ośmiu, dziewięciu. No tak. Ale samoloty znów zlatywały i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, trzask! W nas? Nie, ale już wyjdzie! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, trzask! Nie, obok chyba, no bo jesteśmy. Innego dowodu nie było. I już lecą, wyją. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8 9 10 trzask ale już następne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 raz o 2 potem mogła być nagle przerwa 5 6 7 8 9 10 i zaraz raz 2 3 4 5 sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, raz, dwa, dwanaście, trzy, cztery, trzynaście, o już i znów o, już, zlatywały o nowe. już są, o Jezu, i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, o... To był dzień, a w nocy Leżymy potokiem, potokami, piwnicami I nagle trzach, trzach, trzach, trzach, trzach, trzach Podmuchy, ogień i rwanie murami po sześć razy przeważnie Ale jak te mury chodziły Raz patrzę, a one chodzą chyba na metr w tej w te, w te i w te. Rozlatujemy się? Nie Pochuśtały się? Trochę mniej, coraz mniej i ustawiły, tak jak stały. Przecierałem oczy ze zdumienia. Po każdej takiej szafie ludzie chwilę rururu ru, ru i kładli się od razu, jak stali. I od razu spaliśmy. Tym razem czekało się też na cud nad Wisłą. Też z nimi po drugiej stronie i zażeraniem. Ale żeby przyszli, żeby już weszli. Żeby już przyszli, żeby już byli. Słuchało się frontu, macało ziemię, szli, czasami ustawali. Piętnasty dzień powstania, mówiło się rano, 15 sierpnia. Piętnasty dzień powstania, piętnasty dzień. Upał się zwiększał, suma trwała, ludzie stali i spokój był i był. Na końcu ksiądz zaczął prawie równo z powstańcami i tłumem. Boże coś Polskę. Odśpiewało się, rozeszli się wszyscy po swoich piwnicach, wojsko po swoich kwaterach, czyli po stanowiskach na parterze, w okienkach u wylotu, u barykad barykat i reszta z cywilami po schronach. I wtedy chyba zaraz przyleciały samoloty, zleciały na nasze dachy i zaczęły się bomby za bombami. Chyba się wtedy nie liczyło nawet tyle ich naraz, wszystkie w nasze bloki. Ludzie wiedzieli, że Niemcy wiedzą, że tu jest kupa powstańców, ale co, mieć pretensje? A sakramentki się paliły i latały w welonach białych, i biły świnie i krowy codziennie i rozdawały ludziom. Je. Przyjmowały i opatrywały u siebie ludzi Coraz większe gromady Tysiące Żywiły i część wojska A to z wczoraj czy z przedwczoraj Było już zaśmierdziałe jak wojsko to gotowało Bo wojsko to gotowało W środkowych schronach, w kotłach, kubłach, To smród szedł na całe piwnice Raz spróbowaliśmy i my jeść Aleśmy ze Svenem nie mogli tknąć Śmierdziało nie do zniesienia Chociaż byliśmy już bardzo wygłodniali w tym smrodzie pamiętam leżących pokotem po nocnej akcji powstańców z łączniczkami i sanitariuszkami pod jednymi kocami. Niektóre kobiciny troszeczkę się gorszyły, ale tylko tak, na zaszemraniu i spojrzeniu. Więcej się chyba dziwiły, jak można w takiej sytuacji myśleć o czymś takim. Reszta była na to idealnie obojętna. Rybaki, znany szlak staromiejski. Po stoku, na śmietnik, w dziurę, w murze. Podwór wlecenie na balkonik, czyjeś mieszkanie. Podwór wlecenie przez długą dechę w okno czyjegoś mieszkania. Tam siedzą baby, ludzie, dziura, wlezienie na ciemno wleżących. O Jezu, to ci ranni. W, z piwnicy w podwórko, w bramę, przeskok, w poprzek mostowej, barykady ze strzelającymi należąco na Pragę z tych KM-ów powstańcami. Otwarta drewniana brama, podwórze w kocich łbach, burę duże, w dole Gdańska, piwnica, kocia kamienica, tu, drugie piętro, tam, parter, freta i długa, na wprost prawie. Dnia pierwszego września, roku pamiętnego, na podwrók, na Polskę. Z nieba wysokiego Najwięcej się uwziął Na naszą Warszawę Oj, Warszawa biedna Tyś jest miasto krwawe Byłaś kiedyś piękna Wielka i wspaniała Teraz Ciebie a gruzów pozostała Ludwik z rozczuleniem w śmiechu do łez Opowiada 1939 rok Bombardowania, piekło, tłok Już się nie da wytrzymać I tu w tych bombach Wiu, wiu, wiu Nagle baby wołają Któraś najpierw na tobołach Wpadła na Poddajmy się I inne Poddajmy się I cały schron Właśnie Poddajmy się Ale tu nic Tylko view, view, view To baby, tłum Schron dalej No, poddajmy się Uciekamy się, wychodziło się z piwnicy. O Pani do drugiej piwnicy, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocierzycielko nasza, przechodzi się dalej, o Pani, bo to już inni ci dopiero zaczęli. Za zakrętem już są przy Synem Twoim nas pojednaj. Nagle głośniej, bomby i najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Jest! Zmiłuj się nad nami Coś się wali, pocieszycielko nasza Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć Więc dwudziesty dzień powstania Jesteśmy w nowym schronie pod filarami W czasach wojny zawsze chyba jest nawrót do matriarchatu A jeszcze ta wojna a jeszcze to zejście w dół, pod Warszawę, w to mrowisko schronowe, to powstanie. To był nawrót, wybuch matriarchatu jaskiniowego, piwnicznego, co za różnica. Kupy ludzi, rządzą matki. Siedzenie pod ziemią, kryj się, nie wychylaj się. Niebezpieczeństwo śmiertelne, wciąż, nawet jak się nie wychylać. I te radzenia sobie, dobrze, że były wynalezione karbidy i karbidówki i świece, no i pierzyny. A broń trochę lepsza od jaskiniowej, ale niewiele. I niewiele tej broni. Dla wybranych. Zaczęli się schodzić ze zbombardowanych domów. Obdarci, głodni. Z czymś w ręku, ledwie albo bez niczego. Jestem taka głodna, mówi jedna młoda. Ma pani. Przerywa jedzenie zupy na tej właśnie ławce jeden starszy pan. A jak już zaczęła jeść, to powiedział... Ja nic nie jadłem przez dwa dni, ale wytrzymam. Rano od początku. Słońce upał, dymy, samoloty, bombardowanie pali się. Jeżeli kto chce sobie wyobrazić trzy niszczenia Warszawy, wrzesień 1939, powstanie w getcie od 19 kwietnia gdzieś do 20 maja i powstanie warszawskie 1944, to wszystkie były właśnie w tych słońcach, upałach, paleniach, samolotach. Upały, to słońce i niebieskie niebo zmaglowane z pożarami, dymem, hukiem, zasypaniem, to jeszcze dodawało temu, w co i tak trudno było wierzyć. Chociaż było czegoś egzotycznego, czyli jakiegoś dodatkowego trojenia się w głowie. Się uspokoiło, przynajmniej od Bąb, przybiegł do nas ksiądz. Nie tylko do nas, bo i do innych schronów, i nie pierwszy ksiądz, i nie pierwszy raz. Przybiegł, żeby każdemu schronowi udzielić tak zwanych ostatnich sakramentów. Przybiegł tak jak stał, nie miał ze sobą nic. Wszystko już było wyczerpane albo przesypane. teraz odmówimy wszyscy razem na głos spowiedź powszechną. Spowiadam się Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, żem zgrzeszył myślą, mową i uczynkiem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, cisza. A teraz, powiedział ksiądz po tamtym odmówieniu chórem, Przyjmiemy Komunię Świętą z pragnienia. Tu krótka modlitwa, cisza. Wszyscy pochylili głowy i już. Ksiądz przeszedł do następnej piwnicy. Rozłupane kamienice, nadbudówki, po ileś pięter. Rozłupane na piony, w ukosy, puste, w wióry, w wisiory z wapna, trzcin, cegieł, desek. Strasznie dużo tego. Z tego była cała Warszawa, prawie. Te pięciopiętrowe też. Trzcina, wapno, cegła, dachy, czyli drzazgi, rozsypki. Suche to, trzeszczało. Jak trafiło w to, to to tryskało. Dom po domu. W ogóle Warszawa zdradzała się ze wszystkich swoich sekretów. Już się zdradziła, nie ma co ukrywać. Już się sypnęła, wkopała. I te 100 lat wkopała. I te 200 i te trzysta, i te więcej. Wszystko się wydało od góry do dołu. Od książąt mazowieckich do nas i z powrotem. Staś, Sobieski, Sasy, Wazy, Wazy, Sasy, Sobieski, Staś, Fukier, Sobiescy, Marsieńka, Sakramentki. Wstąpmy do dominikanów. Patrzcie, jeszcze stoją. Stali jako kościół, klasztor gorzej. Wchodzimy. Wistną szafę pseudogotycką, w kruchtę. W kruchcie w lewo rząd kuchenek, więcej pokraki niż kuchenki. Za to na wszystkich gary i wszystkie dymią, ale jak? Rzędem. Przed każdą stoi kuca baba, rozczochrana pod siwe światło i macha pokrywką, taką dużą od kotłów. Wchodzimy na wprost drzwi. W dół, bo schody, kościół w dole, w dole. Kościół, w kościele echo, huk, tłok. Skręcamy w nawę, w lewo, pełno, ołtarze obijane złotem, srebrem, baroki, figury roztańczone, święte gwałtowniki, mistyki, kręcą się od ołtarza na boki, w górę, w skosy, pod ołtarzami, pod każdym. Dlaczego akurat na schodach postaci? Żywe, półleżące. swojski barok też. I też w skosy, w boki, tylko że w dół i w wymiętoszonych ciuchach. Zaczęło się jeść już chyba wtedy raz dziennie. Mama nad wieczorem robiła z resztek kaszy zbożową kawę, na wszystkich. Rozdawała po filiżance każdemu, oczywiście bez cukru, już odkąd bez cukru, od początku chyba. I po trzy suchary, takie już cienkie, powyginane, niecałe plasterki czarnego chleba. Potem były już tylko po dwa. To była najuroczystsza chwila. I przedtem, czy potem różaniec. Dzień był długi, chociaż niby się mówi, że koniec sierpnia, dzień krótszy, ale gdzie tam? Tyle tego słońca, upału i tyle tych bomb i stań pod framugą i liczeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. No, nie wypał. O, i zaraz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, huk, kotłowani na coś się obrywa, my nie. I znów, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Właśnie 31 sierpnia, jak się zaraz dowiedzieliśmy, batalion chrobry, ponad 200 ludzi wrócił z akcji. Do siebie, do piwnicy w Pasażu Simonsa, na Lewki przy Ogrodzie Krasińskich. Wszyscy szybko się walnęli na swoje łóżka polowe i pryczowe. To znaczy nie tyle walnęli, ile zrobili ruch odchylenia koca, żeby się położyć. I wtedy ten klops ocalało tylko czworo czy pięcioro. Ci też nie wiedzieli, chociaż przeżyli kiedy, co, jak. Tyle, że nagle bomby i wali się. Było wiadro, taka wielka blaszanka na głowy, ręce i nogi. Ale nie za bardzo dało się odróżnić, które czyje. Pamiętam te, czy to noga Zdziśka? A może Ryśka? I wrzucanie do blaszanki po Karbidzie. Nie dziwcie się. To była wtedy rzecz zwyczajna. Pociski biły wyraźnie w samo wejście. Z dwóch stron. Pożar szalał i oblepiał. Pełzliśmy. Ile sił. Przed nami też. Za nami nieprzerwany ogon. Właz był nieduży. Płyta odrzucona w bok. Nikt nikogo nie uczył. Co jak. Zarzuciłem mojego rannego na plecy. Nie, podali mi go chyba jednak. Nie, nie pamiętam. Może jednak z nim, w ten otwór... Ostatni widok, kościół garnizonowy, pali się dym, słońce, ogień, pociski i klamry. Raz noga, raz noga, coraz niżej, jak głęboko. Wcale nie trudno, ileś tych klamer, u dołu rozszerzenie, jakby w dzwon. Jesteśmy zupełnie, zupełnie pod ziemią, szum. Od razu idziemy w prawo, spodnie podwinęło się przedtem na długiej. Włazi się w to coś, wody do półłydki, zaczynamy iść. W wodzie tak zwanej, noga za nogą, szu, szu, szu, szu, stanęliśmy. Henio i sanitariuszka gadali z nami, Radosław powiedział do nas, przed nami wychodzi grupa parasola, 200 ludzi. Staliśmy, dosyć daleko od włazu, nie było nic widać, nawet słychać tego wychodzenia. Bo sami gadaliśmy i za nami, za daleko zresztą jeszcze od czoła, Przeciągało się to bardzo. Ranny jęczał, tracił przytomność. Mnie też już ciężko było, trudno. Krowa ryczy, mówiło się tu wśród mieściu tak jak na to samo, mówiło się na starówce, szafę nakręcają. Piwnica, raczej piwnice w kwadrat z przebiciami od nogami były wąskie. Troszkę ławek dla starszych na razie tuż pod ścianami, reszta stała też pod ścianami. I my też. Blisko wejścia, obok siebie, po kolei jedno przy drugim. Zrobiło mi się niemiło, że to już. I znów zapadła we mnie zgoda na śmierć. Chodziło tylko o sposób. Halina mówiła, ja uważam, że najlepiej trzymać się za ręce. I za drugim zleceniem tego zaraz dnia staliśmy pod ścianą i trzymaliśmy się za ręce. Strasznie bombardowali. Zaczęło się po tej sielance nagle, a za, ale za to w wiadomy sposób. Dużo było zlatywań i huków, wstrząsów, obrywań się, bieganin, tupotów, wołań, wieści. Takich złych, że to, że to, że, to, że zaraz tu i że na Chmielnej, że na Złotej. I w ogóle, że już nie było tego, już tego. Wydobywanie zasypanych, pożary z miejsca wiadome. Wiadome. ale to zmęczenie mimo pogodzenia się trzeci raz trzeci raz to samo o ranie. Bało się o swoich. O tych obok, ale dalej. Trochę mniej, ale jeszcze. O tych jeszcze dalej, ale od tego adresu. Jeszcze mniej, ale jeszcze troszkę. A o sąsiednią kamienicę? Czy sprzeciwka? Nie chodzi o przejęcie. Ale kto nas odgrzebie, jak nas przysypie? Oni. To kto ich? My? No więc? A tych obok jeszcze? To dziwne obliczenia, które każdy robił w każdym miejscu, wedle możliwości. Albo pożary, bo są. Sam pożar to jeszcze nic w porównaniu z bombami, od pożaru można uciec, ludzie siedzą w piwnicy aż ogień jest na parterze, dopiero sąsiedzi wołają wychodźcie, już się pali parter i wychodzą. Ale wtedy traci się osłonę, a osłona im lepsza, tym więcej możliwości, że zostanie, zdawałoby się. Ale za to, jak zdarzy się przypadek tak zwany fatalny, to wtedy całe dobre idzie na złe i w kółko tak można liczyć, myśleć, badać, uciekać. Trupy leżą na podwórku do tej pory, chodź, zobacz. Polecieliśmy. Pół domu nie było. Na podwórku leżały prześcieradła To znaczy coś w prześcieradłach Część już chowali chyba Podwórze, dom Wszystko tu wyglądało strasznie Zawalone, nie wiadomo czym Okna bez framuk. W powietrzu upał Jak po wulkanie Coś szarego Ciągle Wisi Aż stało się 15 września W upał po południu, o czwartej, może, czy piątej, zaczęło się nagle wszystko naraz. Nie wiedziałem, że taki huk może istnieć, a znało się przecież dużo rzeczy. No, ale. Matkę Janka wsadzili z innymi jeszcze Niemcy na czołg i ruszyli alejami ujazdowskimi do Placu Trzech Krzyży. Użyli ich jako żywego zabezpieczenia dla swojego ataku. Mama Janka siedzi na czołgu i myśli No dobrze, ale co to będzie? Są coraz bliżej. Jeszcze chwila, no dobrze, ale co to będzie? Powstańcy jakoś nie strzelają, bo nie strzelali w takich wypadkach. Tu nastąpił jakiś nieoczekiwany zwrot w sytuacji. Chyba trafienie w czołg czymś. Ci zeskoczyli. Niemcy zginęli albo w nogi, albo do niewoli. No i byli u swoich, nasi. Tu chyba dopiero matka Janka zobaczyła się z nim i byli do końca razem. On miał wtedy mało lat, prawie jeszcze harcerski wiek. Nam przecież te noce sierpniowe i prężne ramiona wystarczą. Ten pierwszy marsz ma dziwną moc. Coś w piersiach drży i w sercu. No bo nagle powrót do normy, i nagle nie ma miasta, nie ma domów. No, rozpacz. Tak, właśnie to, że to już koniec. Spokój po wszystkim. 200 tysięcy ludzi leży pod gruzami, razem z Warszawą. Na jasnej było chyba najgorzej. Szliśmy po potwornych zwaliskach. To wysoko, to nisko. Tu było pusto i Sven zaczął nagle płakać. Na cały głos, na całą ulicę. To mnie do reszty rozłożyło i tak zresztą ryczałem, tyle że może ciszej. Doszliśmy do placu Dąbrowskiego z czterech stron i na środku gruzy i puchy. I to niebo z zaczajonym mechem. Bo był zachód. I coś gdzieś wystrzeliło w ogrodzie saskim I dalej cisza Zawróciliśmy, zaczęły się znów strzały, w nocy były jakieś działania Rano 2 października 1944 roku Wszystko w ogóle ucichło Tym razem na stałe Kapitulacja Koniec powstania.